Wywyższamy Cię, Święty Boże. Dziękujemy Tobie za ten czas. Dziękujemy, że możemy być blisko Ciebie, że jesteś tu między nami, że Twoja chwała nas dotyka, że ona wypełnia nas, że jesteśmy w Twojej chwale. Dziękujemy Tobie, Duchu, żywego Boga, że Ty nas pobudzasz, że Ty zmieniasz, że Ty to, co jest nie do zmienienia przez człowieka, Ty zmieniasz w sposób cudowny. Wywyższamy Ciebie, Święty Królu. Wywyższamy Ciebie, Święty Jezus. jesteś wielki Pan, Crue them, naszą naszym sercem! Aleluja! Aleluja! Będziemy dotykać dzisiaj Jego serca. Usiądźcie, kochani, w tym namaszczeniu. Będziemy dotykać Bożego serca. I Bóg mm -hmm. obiecuje nam, że będziemy przemieniani na Jego obraz. Jeżeli chcemy, będziemy przemieniani na Jego obraz. To jest Boże pragnienie, żeby być takimi jak On. To jest wielkie Boże pragnienie. Niektórzy myślą, że Bożym celem było to, żeby nas uwolnić od grzechów, ale to był to był tylko to był półśrodek, żeby być takimi jak Bóg żeby być jako od początku. Dzisiaj słuchaliśmy, jak pastor Janusz mówił o tym, jak dynamiczna jest wiara. Jak... jak fundamentalna jest wiara. Jak bardzo musimy praktykować wiarę. Kiedy Pastor Marcin mówił poselstwo o tym, jaka jest różnica między chodzeniem w duchu a chodzeniem w ciele. To tak bardzo jakby podkreślił nasze miejsce w życiu. Nasze miejsce jest w duchu. W ogóle kiedy Ty zajrzysz w siebie, kiedy narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym i Ty zajrzysz w siebie, to Ty zobaczysz, że Ty jesteś duchem. To nie jest tak, że, że, że mamy alternatywę, że możemy chodzić w duchu albo chodzić w ciele. Nie, my nie mamy alternatywy. my jesteśmy duchami. My jesteśmy duchami, które mają duszę i mieszkamy tylko w ciele. Ciało to jest rzecz przejściowa, to jest, to jest przejściowa sprawa. I kiedy Ty widzisz siebie jako ducha, to Ty wiesz, że tylko w duchu możesz żyć. Tylko według duchowych praw możesz chodzić. Nie to, że Ty masz alternatywę, że Ty sobie możesz pochodzić według ciała. Jak zaczyna człowiek chodzić według ciała, to... to, to jest to droga od razu, na której się krzęźnie. Od razu. Od razu. Ja pamiętam jak... Wie, wiecie... Rozmawiałem z takim pastorem w jednym mieście, tam miałem usług, kilka usług i... i on zebrał liderów też swojego kościoła i tam siedzieliśmy razem i rozmawialiśmy. I on do mnie mówi, powiedz, powiedz mi, powiedz nam jak, jak to jest, jak można utrzymywać cały czas pewien poziom ducha, chodzić w duchu przez cały czas. Jak to, jak to jest możliwe, żeby tak rok po roku e, rozumiesz, jak, dlacz, jak to jest. I ja mówię... Bo ja nie mam wyjścia. Rozumiesz czy mówię? Ja nie mam wyjścia. Nie mam wyjścia. Człowiek narodzony na nowo z Bożego Ducha i wypełniony duchem świętym nie ma wyjścia. Nie umie się poruszać. Ja nie umiem się poruszać inaczej niż w duchu. Oczywiście ja schodzę z tej drogi od czasu do czasu. I zaczynam, dzięki Bogu, coraz rzadziej i wchodzę na drogę chodzenia w ciele, bo tak jak pastor powiedział to, czy Ty chodzisz w duchu czy w ciele w danej chwili, można bardzo łatwo sprawdzić po tym, o czym Ty myślisz. Jeśli jesteś w danej chwili w ciele, Ty myślisz o sprawach cielesnych, o sprawach ciała. Nie mówimy o ciele, czyli o naturze, tak? Myślisz sobie, czy się podobam komuś, czy się nie podobam, tak? A jak mnie odbiorą? A jak będą na mnie ludzie? Patrzcie, wiecie, moja żona jest świadkiem tego, że ja w ogóle się nie liczę z tym, czy się komuś podobam, czy nie. Bóg mi świadkiem, naprawdę. Moja żona może to doświadczyć na każdym pułapie naszego życia. Ona czasami do mnie mówi, jak ty się ubrałeś. Ja tak patrzę na siebie, akurat to się, dzisiaj się tak ubrałem, bo, bo idę do ludzi, bo się takiej kultury też uczę, że chcę być przyjemny dla ludzi. Mi w ogóle nie zależy, jak ja się ubieram. Wierzycie mi? W ogóle. W ogóle. Ja mam tak po prostu... mam taki luz w tym. Dlaczego? Bo mnie nie interesuje, jak mnie postrzegają ludzie. Wiecie dlaczego? Bo ja sam siebie dobrze postrzegam. Amen. Ja znam swoją wartość. Nazywane, i teraz w świecie jest to nazywane pychą. Świat, rozumiecie? Poruszający się w mentalności cielesnej nazywa to pychą. Bo w ogóle nie rozumie, co to jest pycha. Najkrótsza definicja pychy to jest nieposłuszeństwo temu, co mówi Bóg. Człowiek nieposłuszny Bożemu Słowu to jest człowiek pyszny. Koniec. To jest wszystko, ale ja jestem pewny siebie, nienaturalnie, naprawdę, ja jestem pewny siebie. Dlaczego? Bo rozpoznałem, że jestem człowiekiem ukochanym przez Boga I jak rozpoznasz całym sobą, że jesteś ukochanym Bożym dzieckiem, to przestają Cię interesować ludzkie opinie, w ogóle. One Ciebie dotkną, rozumiesz? pewien powie w tych opinii po tobie pójdzie. Nawet zostawią pewne ślady na jakiś czas, będziesz czuł oddech. Rozumiesz? Oddech opinii ludzkiej. To czasami będzie dla ciebie niewygodne. Przez chwilę możesz czuć nawet pewien stan depresji taki. Nie jestem lubiany. Rozumiesz? Nie jestem lubiany. Ale jak sobie wstanę o 3.30 pójdę do mojej kuchni i uklęknę sobie na podłodze w tej kuchni, i pomodlę się innymi językami, jest taka cisza i słyszę ja Cię lubię. Rozumiesz? Ja sobie tam płaczę wtedy, a On mnie tam lubi. Nie wiem, rozumiesz o czym mówię? I mnie w ogóle nie interesuje, czy ktoś jeszcze mnie lubi. Bo On mnie lubi. Ja zauważyłem to po naszej córce. Ona po prostu wie, że jest akceptowana i wiecie, ona robi takie rzeczy, że w ogóle nie ma żadnych skrupułów, żeby sobie iść śpiewać, a zna tylko chrześcijańskie piosenki. Innych nie zna. Bo my nie mamy innej muzyki w domu. I ona śpiewa to wszędzie. Idzie po ulicy, gdzieś tam śpiewa, sobie krzyczy, prawda? Innymi językami się modli, ponieważ twierdzi, że jest opuszczona w Duchu Świętym. I ona... Nie ma dyskomfortu. Wiecie dlaczego? Bo ona wie, że ja ją akceptuję w stu W ogóle ją akceptuję. Ja teraz, po tym co powiedzieli pastorzy, chciałem wam powiedzieć o tym, o Bożej miłości w praktyce. O czymś niezmiernie ważnym dla nas. O czymś, co, jak myślę, takie jest moje subiektywne odczucie, E, stanowi pewien fundament zwycięskiego życia w ogóle. Fundament zwycięskiego życia. Jakim sposobem można żyć zwycięskim życiem? Ano, trzeba czuć całym sobą, duchem, duszą i ciałem, że jest się kochanym przez Boga. W stu procentach to jest w ogóle Boża miłość i mówienie o Bożej miłości jest wyświechtanym sloganem w Kościołach. Wszyscy mówią, Bóg mnie kocha. Ja mówię, jak ci megafon ustaniesz na środku miasta i będziesz krzyczał w innych językach, a on się na niej patrzy. Ja mówię, zrobisz to? No co ty? No i dlaczego? Dlaczego tego nie zrobisz? Powiem Ci dlaczego. Masz zaniżone poczucie własnej wartości. Żyjesz w kłamstwie, ponieważ nie wierzysz w Galacjan 2,19-20. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tak? Masz twarz. I boisz się jej stracić. Masz kompleksy. Rozumiesz, o czym mówię? Dlaczego mówię, to wszystko masz, a nadal mówisz, że wiesz, że Bóg cię kocha? Ty w ogóle nie wiesz, że Bóg cię kocha. Ty w ogóle nie listnąłeś Bożej miłości. Ludzie mówią takie rzeczy, a jak położy się ktoś na twarzy w kościele, to się patrzą na niego. Wiecie? że ja przez ten czas, co nawró jestem nawrócony do Boga od 2001 roku mogę policzyć może na palcach dwóch rąk ludzi, których widziałem leżących na twarzy podczas nabożeństw. Wiecie dlaczego? Bo ci ludzie nie poznali, ci którzy y, to negują i wytwarzają tą atmosferę negacji, którą ludzie inni łykają jak pelikany, oni nie liznęli Bożej miłości. I wielki nauczyciel chrześcijański, będący dzisiaj z Panem, Derek Princeton, powiedział, jeżeli jeszcze nie leżałeś na twarzy przed Panem, tak, to jeszcze nie poznałeś Pana. Amen. Amen. Po prostu. Dlaczego? Masz skrupuły. Widzisz, Boża miłość jest czymś tak potężnym. I tak jak powiedział pastor Janusz, my w wieczności będziemy tylko jakby wieczność będzie za krótka, żeby poznać Bożą miłość. Bóg ma nam do zaoferowania w wieczności jedynie miłość. Wiara, nadzieja są nam potrzebne tutaj do życia. Ja jeżeli miałby ktoś mi powiedzieć o czym, yy, powiedzmy, przed do mnie Bóg i powiedział, Artur, "Wybierz sobie jedną dziedzinę życia, o której chcesz głosić do końca życia, bym powiedział wiara. Ja bym naprawdę do końca życia głosił o wierze. Wszędzie. Mi by się nigdy nie skończyły kazania, ja bym zapisał zeszyty, każde inne będzie. Dlaczego? Bo wiara jest najbardziej potrzebną rzeczą tu na ziemi. Nie ma bardziej potrzebnej rzeczy Kościołowi niż wiara. Wiara jest naszędziem, bosakiem, którym się ściąga rzeczy z nieba. Materializuje się rzeczy niebiańskie. Nie wiem, rozumiecie? materializuje się, rzeczy duchowe zamienia się w materialne przez wiarę. Nie materialne teoretycznie, tylko praktycznie materialne. Jest tutaj kilkoro stawienników naszych, z naszej służby, którzy się modlą o naszą służbę. I, i, i oni wiedzą, ci stawiennicy, doskonale o czym ja mówię. Na przestrzeni tych trzech lat, od kiedy y, część z was jest stawiennikami, wy wiecie jak zmaterializowały się rzeczy moje, a wy pierwsi wiedzieliście o tym, o co się mamy modlić. I modliliście się i stawaliście, stawaliście w modlitwie, nie przestawaliście, a potem ja te rzeczy dostawałem. Nie umiem wam za to zapłacić. Bóg wam zapłaci. Ale tak wyglądają rzeczy. Powstawały w duchu, były ściągane i były materialne, więc wiara. Ale miłość jakby zgłębienie Bożej miłości. Ono doprowadzi twoje życie na bardzo wysoki poziom jakościowy. Wiara jest jakby narzędziem. Rozumiesz? Wiara jest bardzo surowa. Rozumiesz? Wierzę, że nigdy się nie idzie na żadne ustępstwa. Wierzę, że nigdy nie idziesz, ja z nikim nie idę, wierzę na ustępstwa. Z żoną, z dziećmi, z nikim. Wiara jest twarda. Rozumiecie? ona jest jak metalowe narzędzia. Jak młotki, klucze. Miłość jest zrobiona, w cudzysłowie, z zupełnie innego materiału. I ten fragment mówiący, że dziś są te trzy wiara, nadzieja, miłość, ja kiedyś to bardzo przebadałem i wiecie, teraz są te trzy, e, wiara, nadzieja, miłość, to jest pewnego rodzaju pokazana konstrukcja duchowa. Gdzie miłość w tym wszystkim jest dachem Zwieńczeniem tego wszystkiego. A wiara jest surowym fundamentem, schowanym gdzieś tam, rozumiesz, pod ziemią. Fundament to jest najsilniejsza rzecz, ale to jest. Fundamenty są brzydkie. Ci z Was, którzy to my e, macie, widzieliście fundamenty, wiecie, fundament jest brzydki i zakopany. Tam ma być beton, nieprzepuszczający wody i stal. I to jest fundament. Ale idąc w górę, kończymy budowę dachem. dach. Coś, co nas chroni, co nas e, w każdych warunkach otacza, osłania i to jest miłość. I chcę wam dziś powiedzieć o tym, bo jeżeli my chwycimy wiarę, tak, i zaczniemy jej prawidłowo używać, i poznamy miłość, tak, to wiecie, co nam będzie mógł zrobić diabeł? Nie wiem, czy ktoś z was oglądał reklamę heja ostatnio. Siedzi diabeł i dzwoni telefon. I on, halo! I idzie kamera wyżej. Takie niemowlaki ze smoczkami siedzą w piaskownicy i mówią, go pyta ci, wano! Ha, ha, ha! Aż tu smoczek wypadł jednemu. Ja mówię, idealna historia. Co o Boże mówi, że z ust niemowląt i sących odbiory ze chwałę? Jak jemu wypadł ten smok z buzi, jak się śmiał z tego diabła? Ja mówię, Panie Jezu! O to tu chodzi! Rozumiesz? Widzisz? Kiedy ty zaczniesz używać wiary i poznasz miłość Bożą, tak, to diabeł będzie mógł ci nagwizdać. Niczym cię nie ruszy. Będziesz twardy w wierze, tak, i rozwinięty w miłości powietrzność. I musisz poznać zarówno wiarę i poznanie wiary jest zupełnie innym poznaniem niż poznanie miłości. Do czego doprowadzi Ci poznanie miłości? Kiedy zagłębisz się w miłość, zagłębisz się w serce Boga, posłuchaj, zostaniesz absolutnie ze wszystkiego wyleczony, zupełnie oczyszczony i podniesiony na pułap, na którym jeszcze nie byłeś.